dekoratorką wnętrz i laureatką Oscara, Ewą Brown Zapraszam już dziś o 14.00. Monika Zając. Autopromocja. Wielkanoc w dwójce. Jan Kantyzienko, dzień dobry Państwu. Gdy natura budziła się do życia... Starożytni zagłębiali się w misteria Eleusis Ich gorzką harmonię między życiem a światem podziemnym Choć minęły tysiąclecia, wiosna znów dojrzała I nowy rok potrzebuje przemiany Czas już wytoczyć z piwnicy letnie opony Samochodowe koła, które rozdzielają rok na dwa sezony Sezon Kory i sezon Persefony Promienie słońca przypominają Demeter, że po samotnych miesiącach ciemności i chłodu Przychodzi czas obfitości i ruchu w drodze do zakładu wulkanizacyjnego w czasie zwyczajnej i z pozoru prozaicznej czynności wymiany ogumienia, będziemy dziś szukali radości bogini Demeter, bo ten moment przejścia należy uczcić. Piękny dzień na zmianę ogumienia. Świeci słońce. Po drodze widziałem całe drużyny harcerzy i harcerek. Jest sobota, mają zbiórki. W powietrzu czuć prawdziwą wiosnę. Także te letnie koła zabieramy do wulkanizatora. Bieżnik jest elegancki. Trochę jeszcze powinny pojeździć. O matko. Dobra. O matko z córką. Tak się mówi czasami. No właśnie. Matka wita się z córką na wiosnę. Jak dźwigałem te opony na powierzchnię i do piwnicy i z powrotem to przyszła mi ta myśl, że to jest trochę jak takie wulkanizacyjne Eleusis. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co nas prowadzi dzisiaj tutaj do zakładu wulkanizacyjnego? No, najwyższy czas opony wymienić. Zima się skończyła. Temperatury powyżej 11 stopni, więc czas najwyższy. Ja osobiście przeżywam tą zmianę opon na te wiosenne, letnie, jako takie przywitanie wiosny. Dla mnie to jest takie święto trochę. Zawsze się na to cieszę. Też pan tak ma? Trochę tak, trochę, trochę nie. Trochę nie, bo musiałem przejechać całą Warszawę tutaj, <gry> a trochę tak, no bo wiosna, w radiu nie widać, ale my widzimy. Zna pan taką historię z mitologii o Korze i Persefonie, o tej bogini urodzaju, plonów, która straciła córkę, bardzo rozpaczała i to jest ten czas, kiedy jest zima, a potem ta córka do niej wraca i wtedy przychodzi wiosna. Kojarzy pan tą historię? Tak. Ja mam taką myśl, że... My tak zmieniamy opony trochę mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczynają się te okresy powrotu tej kory na powierzchnię. Nie sądzi pan? Ja to bardziej zmieniam tak, jak mi wypada. Na przykład zimą to zmianę w listopadzie mniej więcej, a wiosną tak po wielkanocy przeważnie. Cieszy się pan na tą zmianę wiosenną, że to jest lepsza połówka roku, jakaś taka bardziej radosna, czy pan tak nie rozdziela tego? Nie widzę różnicy. Już na letnich, rozumiem. Tak? Yy, dokładnie letnie są w bagażniku, ale to są koła mojej żony. Okej, okay, koła żony, czyli jeszcze raz, żebym zrozumiał. Na czym pan teraz jedzie? Yy, jadę też na letnie, które też były tutaj wymienione. Czyli pan przyjechał po nie, żeby zmienić inny samochodzie? Tak, tak. To jest pożegnanie zimy, za którą nie przypadam oprócz tygodnia na nartach. Czekam na wymianę opon yy, z zimowych na letnie. Czeka pani całą zimę na ten moment? Tak, bo na wiosnę czekają wszyscy. Tak, to prawda. Ja już z utęsknieniem czekałam na wiosnę, także już tutaj zupełnie inna energia we mnie jest właśnie przez to, że są dodatnie już temperatury. Odróżniłaby Pani tak gołym okiem letnią od zimowej opony? Absolutnie nie. Właśnie tak patrzę i myślę, które tutaj opony są zapakowane i czy prawidłowo z nimi zapakowali chłopaki te opony do bagażnika już zimowe. I dokąd teraz trafią te zimowe? Na magazyn, będą czekać do kolejnej zimy. Zna Pani taki mit o korze i demeter? Myśli Pani, że te opony mają coś wspólnego z tą radością wiosenną, bogini demeter? Może i tak, może i tak, kto wie. Co Pan tu ma w tym bagażniku? Opony. To są letnie, to są zimowe? I lodówka turystyczna. To są zimowe. Okej, okay, czyli Pan już jest po zmianie. A, tak. Co teraz z tymi oponami zimowymi będzie? One są teraz takie smutne, felg nie mają, tak tutaj leżą? No, co z nimi będzie? Będą zostawione w domu. Ale gdzieś w piwnicy pan nie trzyma? Gdzie pan trzyma? Trzymam ich w komórki takiej swojej. To jest trochę takie małe święto wiosny. My tak na co dzień przechodzimy, o, zmieniamy opony tak rutynowo. A można by się tym naprawdę pocieszyć, no bo to raz na pół roku, akurat teraz ta fajniejsza połowa. To jest taka miła okoliczność. Czy pan też lubi zmieniać na te letnie opony? No, myślę, że to jest po prostu taki temat jakby zwykłego życia, tak? No, no także tak, jest zmiana po prostu i zmieniasz, nie? No także nie przeszkadza ci w życiu to, ale potrzebujesz to, tak? Dlatego, żeby łatwiej było oprawiać samochód i też paliwo będzie mniej, tak? Na letnich oponach. Także nie będziesz jeździć na zimowych Ta połowa roku, która teraz przychodzi, ta ciepła, mhm. pan jest taką ciepłolubną osobą? Woli pan to. tą ciepłą część? Tak, tak, tak. Lubię, lubię cię połączyć, bo mam e, urodziny latem. Tak, no. Widzę, że pan tutaj nie jest sam, jest pan w parze. Państwo się na tych letnich oponach wybieracie w jakieś piękne miejsce może? No tak. Lubimy wybierać się na przykład w taką miasteczko poza Warszawą. Nazywa się dwór Radoni. Tak często się wybieramy te my. Jak w greckiej mitologii jest historia o bogini korze, co na pół roku jest pod ziemią, jest persefoną, a na pół roku jest na górze, jest mm. wiosną i tak dalej. To mi się tak skojarzyło, że te nasze opony są trochę jak ta kora, właśnie, że tak na pół roku musimy mieć ciemniejszą, a pół roku jaśniejszą. Mm. I to jest jakiś taki bardzo piękny cykl, y, ta zmiana. Nie sądzi Pan? E, no. Ty Jakby... przesadziłem! <laughs> Nie myślałem nawet o tym, że, że może być tak mitologicznie związane z tymi aponami. Więc to temat taki życiowy po prostu. <laughs> Ale tak, dobrze, że pan podkreślił to, że to może być taki mitologiczny więcej temat. Pani Karolu, to jest moment, w którym chyba macie oberwanie, prawda, z robotą? No Tak jest, zgadza się teraz. Szczyt sezonu jest, więc roboty nie brakuje. Macie dwa takie główne sezony, prawda? Dwa, letni i zimowy. Kiedy się zaczyna ten letni? No jak temperatura wzrośnie powyżej 10 stopni w ciągu dnia mniej więcej, wtedy zaczynamy wymieniać już. No i tutaj widzę, że Pan właśnie wjeżdża samochodem srebrnym i co się będzie dalej działo z tym jego autem, z jego oponami? Jak ten cały proces wygląda, żeby on zmienił to ogumienie? Samochód musi wjechać na stanowisko. Podnosimy go do góry, zdejmujemy wszystkie koła. Koła trafiają na montażownicę. Opony są zdejmowane, zimowe w tym przypadku, zakładane letnie. Powinno być to pompowane na wyważenie i z powrotem na samochód i cała ta procedura. No to zobaczmy te miejsca, gdzie się podnosi i pompuje. Teraz właśnie będzie auto podnoszone do góry, więc chłopaki podstawiają auta. Czyli on ma teraz jeszcze zimowe na sobie? Jeszcze ma zimowe. Tak? A jak gołym okiem odróżnić? No inna z budowa bieżnika jest taka bardziej agresywna, nie? Opona ma więcej lameli, no ale to, to już tak już bardziej dla oka wprawnego. Ja odróżnia. No, normalny człowiek może mieć problem z tym, nie? Czyli jest taka bardziej gęsta? A nie, właśnie bardziej jak, rzadsza jest taka, właśnie, że ten śnieg lepiej odprowadzała, więc musi być tych lameli więcej. Lepiej wtedy odprowadza śnieg, nie? No a letnia w porównaniu do niej czym się charakteryzuje? Niech mi Pan jakąś letnią tu pokaże. Leży tu wokół nas jakaś letnia? Tu leżą letnie. Cała sterta tych letnich tutaj jest. Tak, no mówię, ona ma mniej tych nacięć, nie? Takich, to są tak zwane lamele. No i oczywiście inna mieszanka jest, że nie twardnieje tak e, przy niskich temperaturach, nie? Cztery opony to prawie wysokości człowieka jest taki posąg. Tu jest, jest ich o, osiem, tu jest, to, jest osiem, nie? No to zależy od rozmiaru też, no bo są takie, że są cztery i mają tyle, a są takie i tyle. To zależy jaki samochód, jaki tam jest potrzeba, nie? A ile waży taka opona? Od 7 do 15 kg. Jedna? Jedna. Zależy, no to zależy od rozmiaru, nie? Tak jak tutaj mamy taką dużą, ciężką oponę, a mamy też takie mal, malutkie, nie? Więc no to już różnie. A kiedy właściwie ludzie zaczęli zmieniać opony na letnie, zimowe? Kiedy się to zaczęło tak w motoryzacji? To jest jakaś stara sprawa? No raczej nie, no to są pewnie po lata 90., koniec lat 90. No też te samochody stały się mocniejsze, a i też producenci zaczęli tak opony produkować, żeby się na nich nie dało jeździć cały rok, więc kiedyś ta opona była bardziej taka uniwersalna na tym samochodzie. Teraz no to jest typowo spada centymetr śniegu i nie da się tą oponą jeździć, bo on przychodzi mróz i się robi plastikowa i no, zmusili nas do tego z zakładu wulkanizacyjnego wyszliśmy na moment, ale w Eleusis jeszcze nie byliśmy. A żeby się tam przedostać, potrzebujemy towarzystwa, potrzebujemy wsparcia prawdziwego humanisty. Dlatego naszym gościem w tej audycji jest dziś poeta, prozaik, krytyk muzyczny, po prostu humanista Adam Wideman. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Myśmy przed tą rozmową umówili się, że troszkę poczytamy, żeby opowiedzieć Państwu o tym micie eleuzyjskim, o tej całej historii, no to walne prosto z mostu. Jak Ty to rozumiesz? Co w ogóle się wydarzyło w tym micie? O co w nim chodzi? Ha. W zasadzie o zabranie człowieka w zaświaty w formie cielesnej. Oczywiście, mówiąc człowiek, mam na myśli pół bogini, czyli Persefonę przez Rzymian zwaną Prozerpiną. Pewnie mi się to będzie myliło. Persefona była córką bogini Demeter, a Demeter to jedna z najstarszych bogiń, siostra Zeusa i również Hadesa, czyli swojego zięcia. Hades ją porwał i Demeter, cóż, popadła wtedy w depresję. I tutaj, no, w związku z tym jest nazywana, podobnie jak Maryja, Matka Jezusa, Mater Dolorosa. A takim znakiem tej depresji, to jest właściwie opis Demeter, mitologiczny jest, jest pierwszym takim opisem człowieka w depresji. No podobno Persefona została odurzona zapachem narcyza. Tego kwiata, no, w który zamienił się, jak wiadomo, piękny młodzieniec, odurzony z kolei własnym widokiem, bo y, pamiętajmy, że w świecie starogreckim nie było luster i on nie wiedział, jak wygląda. Dopiero, kiedy spojrzał y, w lustro wody, to y, tak się w sobie zakochał, że aż nie mógł się ruszyć. I w związku z tym bogowie z litości zmienili go w ten kwiat, który z kolei odurzył Persefonę do tego stopnia, że Hades mógł ją porwać. Ale nie, że ją zabił, no on ją porwał na, na swoją żonę, żeby panowała umarłym. I miała tam przebywać cały czas, właśnie do końca świata, ale Demeter, no, była tak smutna, że, a to jest bogini, co by nie powiedzieć, upraw rolnych, więc opiekowała się, no głównie zbożami, żeby one dostarczały nam chleba, a tutaj niestety no, niebo zaciągnęło się chmurami, prawda? Uprawy w ogóle nie rosły i nastąpił głód. Roberto Kalasok w swojej książce Za ślubinach kadmosa z harmonią pisze tak: Ktoś usłyszał w tym momencie jej krzyk. Ale co ten krzyk oznaczał? Czy było to przerażenie dziewczyny porwanej przez nieznajomego, czy może był to krzyk nieodwracalnego już poznania? Niektórzy starożytni poeci przekonywali, że Persefona na głos matki głucha doznała mrocznego pragnienia, aby zostać porwaną, aby związać się paktem miłosnym z królem nocy, że... Oddała się bez zahamowań światu Hadesa. Kora zobaczyła siebie samą w źrenicy Hadesa. Rozpoznała w oku, w którym widzi siebie, oko niewidzialnego innego. Zrozumiała, że należy do tego innego. Przekroczyła w tamtej chwili próg, który i tak miała przekroczyć, kiedy patrzyła na Narcyza. Był to próg Eleusis. Co ty przez to rozumiesz? Co to znaczy próg Eleusis? Nie mam pojęcia. Eleusis to było po prostu miasto do którego trafiła demeter po tym porwaniu. No, ponieważ właśnie była w depresji, no to y, chodziła zaniedbana, wyglądała na y, jakąś żebraczkę wręcz. Trafiła do tego Eleuzis, no tam się nią zaopiekowano. Tam zamieszkała bogini. Czasem ludzie się dowiedzieli, kim ona jest naprawdę. Tam podobno okazała im swoją wspaniałą jednak twarz, którą miała przesłoniętą tam jakimś częścią odzieży. No i ostatecznie inni bogowie też się nad nią zlitowali i w końcu posłali Hermesa do Hadesa. No z taką misją, ażeby... Jednak może te Persefonę wypuszczał do matki co pewien czas. Tutaj jest znowu fragment z tej książki, którą uważasz za zawiłą. Ona jest zawiła, ale jest w tym coś uroczego. Roberto Calas, o którego już cytowaliśmy, pisze tak. Demeter przesiadywała w świątyni w Eleusis. Owinięta turkusowym peplosem, czekała, żeby ludzie powymierali z głodu. Czekała, żeby bogowie po raz pierwszy zrozumieli, co to znaczy, nie otrzymywać już dymu ze składanych ofiar. Chciała przerwać krąg życia, skoro szczęsnych bogów czyny nieznośne sprawiły, że zaginęła persefona Wszystko dookoła, cała równina Eleusis zamieniło się w zniszczoną, wyschniętą i jałową pustynię. Ziarna, kwiaty, owoce skryły się pod ziemię jak pod nietykalną skorupę. Pługi wyorały w bruzdach tylko zbite grudy i kurz. No to jest bardzo smutny obraz. No taki smutny i pretensjonalny. W każdym razie no, mniej więcej opisuje to, co ja przed chwilą powiedziałem. Zboża przestały, jak to, obradzać? Nie jak to się mówi. <śmiech> <śmiech> Dzielić się z nami sobą. <śmiech> no właśnie. Jak to, to, to, to, to się mówi o zbożach? No, to, to, to... No po prostu rolnicy nie, nie zbierali żadnych plonów z powodu tego, że Demeter najzwyczajniej o nich zapomniała. Myślała tylko o swojej tragedii, utracie córki. No ale bogowie w końcu te Persefony wypuścili. Skosztowała tych nasion granatu przed wyjściem. I to powodowało, że tak jak, nie wiem dlaczego, ale te nasiona ją tak trzymały jak na smyczy jednak uwiązaną do, te, do tej krainy umarłych. Ale czy to jest jedna z tajemnic, Eleusis? Dlaczego te nasiona, co się tam wydarzyło w czasie, kiedy ona odbierała te nasiona granatu, że, że te, to był ten posmak śmierci, który ona w sobie cały czas nosiła? No coś takiego, bo nasiona granatu podobno łączą w sobie słodycz i gorycz. I no, ten granat widocznie rósł tylko tam w, w ogrodzie w polach elizejskich gdzie się przechadzali z Hadesem przed pożegnaniem, no i, i ona już nie mogła bez smaku tych nasion dalej jakby funkcjonować w naszym świecie. W związku z czym pół roku spędzała tu, a pół roku tam i dzięki temu no znowu te plony zaczęły wschodzić, ale też w związku z tym utworzono misteria aleuzyjskie, i tutaj muszę wspomnieć, że profesor Wiesław Juszczak, nasz znakomity kulturoznawca, kiedy pierwszy raz w życiu pojechał do Grecji w wieku lat ponad 60, to udał się właśnie do Eleuzis, bo to było dla niego najważniejsze miejsce, najbardziej tajemnicze, ponieważ tajemnica misteriów eleuzyjskich nigdy nie została wyjawiona. Mimo, że uczestniczyły w nich tysiące osób, nikt poza Aischylosem który w jednej linijce i omal nie został przez to skazany na śmierć, w jednej linijce zacytował jakąś formułę wygłaszaną podczas tych misteriów. Poza tym nikt po prostu nie pisnął ani słowa i nie mamy pojęcia, co tam się tak naprawdę działo. W każdym razie no, była to jedna z najważniejszych uroczystości świata antycznego. Przez kilka tysięcy lat były te misteria odprawiane. I one były prawdopodobnie misteriami kuczci zboża, czyli na no takie dożynki, na no coś takiego. Tylko że raczej nie dożynki, tylko kuczci wschodzącego zboża, czyli tego przyjścia Persefony do Hadesu na Ziemię, kiedy to zboże zaczynało wschodzić. To jest dla Was święto, te sezony? W naszym warsztacie to robota jest cały rok. Tak jak ludzie myślą, że to jest sezonowa robota, no to u, na, u nas tak nie jest. My skończymy sezon letni, to już zaczniemy się przygotowywać do zimowego i to tak cały czas w kółko w kółko jest robota. No tak jak pory roku, w kółko w kółko cały czas to no, samo. No. No, może stricte takiej pracy wulkanizacyjnej nie ma, ale jest dużo takiej pracy, która wymaga dookoła tego, nie? żeby to przygotować wszystko. Koło jest zapięte na maszynę, kolega zaraz weźmie łyżkę, która służy do przeciągnięcia tej opony, żeby zdjąć ją z felgi. Zaraz no, musimy chwilkę poczekać, później stół, zaczyna się obracać, opona schodzi. Ja kiedyś widziałem w warsztacie wulkanizacyjnym taką wielką wannę. Macie też taką wannę? Mamy wannę, do, spra do sprawdzania szczelności. W razie jak jakaś awaria jest, dziura, której nie widać tak gołym okiem, wtedy się wrzuca no, i już bąble zaczynają lecieć. No i tu widzimy, jak kolega zdemontował tą oponę, teraz weźmie letnią, posmaruje taką pastą uszczelniającą i idzie nowa opona smarujemy pastą uszczelniającą takim smaruje, żeby to później po napompowaniu się wszystko uszczelniło na tej feldze i pompuje do wskazanego ciśnienia jak tam producent samochodu zaleca i tyle, i opona wymieniona później na wyważarkę wyważamy koło I teraz koło się obraca laser ją mierzą i zaraz wskażę nam gramatury jakie trzeba dobić, żeby nie występowały żadne drgania, nie? Te opony to do nas przyszły właściwie z takiego podziemnego świata, no bo one są z ropy naftowej. No dokładnie. To się zgadza. Tutka filmowa miała tą odwagę, żeby z opony uczynić bohaterkę I dlatego będziemy rozmawiać dziś o filmie, którego angielski tytuł to jest po prostu Rubber, czyli opona. Przez polskich dystrybutorów yy, przetłumaczony, no, można powiedzieć, taki klikbajtowy sposób jako mordercza opona. To jest film z 2010 roku, prawda? Adriana Prodeus, krytyczka filmowa. Tak, to jest film, który zadebiutował w tygodniu krytyki festiwalu w Cannes. No i od razu podzielił publiczność na tych, którzy zachwycili się absurdem tego filmu, jego taką warstwą meta, czyli jego od razu sformułowaniem na samym początku wszystkich pytań, odpowiedzi, które mogłyby potencjalnie pojawić się podczas tego seansu. No i na wrogów tego filmu, którzy od początku uważali, że to jest jakieś nieudane, niezależne kino, tak naprawdę o Niczym i że Quentin Dupie gdzieś tam zbłądził, ale ja sądzę, że mordercza, opona po tych 15 latach udowodniła, że jest filmem kultowym. To był tak naprawdę początek no, kariery właśnie Quentina Dupie w takim bardzo specyficznym kinie, które on tworzy. Wydaje mi się, że Mordercza Opona jest jakimś tutaj bardzo szczególnym filmem. Przede wszystkim dlatego, że uczestniczymy w seansie. Na samym początku filmu dowiadujemy się, że no, je, są widzowie zgromadzeni, którzy zaraz będą oglądać film. No i ten, który organizuje ten seans, mówi im, co ukaże się im ich oczom. No i on robi taką szybką przebieżkę przez historię kina i mówi, no, że w kinie różne rzeczy dzieją się kompletnie bez sensu, no bo dlaczego IT e. ma brązową skórę, kompletnie jest to bez sensu. Dlaczego bohater filmu pianista Stevena Spielberga nagle jest bezdomny i mimo, że był tak wyśmienitym pianistą, musi grać w jakichś ruderach, jest to kompletnie bez sensu. No jakby tego rodzaju uszeregowanie doprowadza do, do tego, że to, co ukaże się naszym oczom, również będzie kompletnie pozbawione sensu. No i naszym oczom ukazuje się opona. Powiedziała pani, że ta publiczność w Cannes, ci krytycy, krytyczki byli podzieleni. Część uważała, że Quentin Dupie zbłądził. Czy ta opona, ona też zbłądziła? Bo właściwie poznajemy tę bohaterkę, kiedy jest przysypana piaskiem, ziemią, na takim pustkowiu, no i chyba właśnie zaczyna tak błądzić. Tak, ale ta bohaterka ma imię Robert. I bardzo ciekawe jest, że no nasza rządza do tego, żeby ten zanimizowany obiekt od razu tak jakby uczłowieczyć, zantropomorfizować, nadać mu ludzkie cechy, opowiedzieć, no tak, ta, ta opona zabija, bo ona miała bardzo trudne dzieciństwo. No Quentin Dupie tak stawia sprawę, żeby od razu odciąć się od psychologizacji opony i żeby nie nadać jej żadnej przeszłości, która mogłaby wytłumaczyć to, dlaczego opona teraz błądzi. Ale z drugiej strony jest tam dyskusja i są nadane takie cechy fizyczne. Jest między tymi widzami, o których Pani wspomniała, dyskusja o tym, czy opona w wodzie to nie czy unosi się na powierzchni, i tam zdaje się pada takie zdanie, że owszem, opona. To nie, to dętka unosi się na powierzchni i zastanawiałem się, czy pani to sprawdzała po seansie. Nie sprawdzałam tego, ale ostatnio właśnie zepsuła mi się opona w rowerze, dosłownie wczoraj i udałam się do warsztatu, który bardzo polecam, w takim pawilonie. Pan albo przychodzi, albo nie przychodzi, po prostu taki ma stosunek do pracy, trochę jak opona. I on właśnie wziął mój rower i kazał mi go trzymać nad taką balią z wodą, gdzie no, tą napompowaną oponę obracał i Czekał, Aż wynurzą się bąbelki. Przyznam szczerze, że ja ich nie widziałam. On je widział, bo był bardzo na to czuły. No i kiedy pojawiły się bąbelki, było wiadomo, że to jest dętka. Dętka jest tak, jakby duszą opony, prawda? Więc jeżeli ona puszcza bąbelki, to wiadomo, że, że żyje, że coś, coś, coś tam w niej jest. No ale wymaga to jednak załatania. Moja dętka już jest załatana i mogłam przyjechać tutaj na rowerze. Ta opona dupie, dętki nie ma, więc można powiedzieć, że w tej metaforze, którą pani rozwinęła, duszy też nie ma. To jest opona letnia, zimowa, wielosezonowa, jak pani sądzi, jak ten jej bieżnik wygląda, jak, jak ten bieżnik kręci dupie w ogóle, jak ją pokazuje na ekranie. No tego to ja nie wiem. Szczerze mówiąc, ja jeżdżę cały rok na tych samych oponach ale to jeszcze 2010 rok to był moment, kiedy jeszcze tak o globalnym ociepleniu się nie mówiło dużo jak teraz. Wydaje mi się, że ta opona jest przede wszystkim właśnie pusta, co sprawiło, że kiedy ją animowano na planie filmowym, to animowano ją za pomocą po prostu pilota. Tak? Tam było takie urządzenie, które bardzo trudno było umieścić w pustej oponie, ono wypadało co chwilę i tak dalej. Dlatego takie analogowe metody no, animowania rekwizytu na planie zawiodły i trochę trzeba było później dołożyć efektów specjalnych, ale czy to miało wpływ, czy, czy bieżnik miał wpływ na tą oponę, tego nie wiem. No ale opona chyba nieźle się rusza w tych piaskach kalifornijskich, jak, jak pan sądzi. Tak, ona nie ma problemów z pokonywaniem nawet dużych odległości. No to jak już powiedzieliśmy o, o tym ruchu, o przemieszczaniu się, skomentujmy taką drogę tego bohatera, czy tej bohaterki, tej osoby bohaterskiej, którą, którą pokonuje. Robert... Y Odkrywa, kim jest. To jest tak naprawdę droga no, jakiegoś samorozwoju, prawda? Najpierw uczy się chodzić, tak? Najpierw próbuje się podnieść, potem uczy się chodzić. Potem sprawdza, czy jest w stanie zniszczyć jakiś przedmiot mniejszy, większy, czy jest w stanie dokonać właśnie pewnej eksplozji za pomocą siły woli. No myślę, że w losach Roberta, opony Robert, możemy się przejrzeć i również... Potraktować to jako pewien no, etap dojrzewania. Kluczowe fakty mają miejsce w hotelu, w którym zatrzymują się bohaterowie. Czy opona może być klientem, lokatorem takiego hotelu? To też jest pytanie, czy może się zameldować w pokoju, czy ma prawo wejść do pokoju obok, czy motywacją do rozwoju tej opony jest zemsta i to, że ludzie zachowują się nie fair, bardzo nie fair w stosunku do opony, uprawnia ją do tego, żeby sięgać po te ostateczne środki. No nie wiem, czy, czy jest jakiś model rozgrzeszenia dla opony? Nie wiem, czy gdyby zamiast opony było to coś innego? Czy to by dużo zmieniło? I dlaczego opona, a nie, no nie wiem, szprychy od roweru, tak? Czy sobie wyobrażamy cały pojazd, do którego pasuje ta opona? Nie wiem, niektórzy sądzili, że to jest trochę taka kpina z Easy Ridera, ze swobodnego jeźdźca. I że w ogóle jakby jest to uderzenie w taką mitologię właśnie pewnej takiej wolności, jakiejś takiej męskiej energii, która nie zna granic w jakiejś pustkowiu, na pustyni, przed siebie, przed siebie, coraz to dalej, dalej, dalej. Ale no... Czy w ogóle ta opona może odnieść jakieś zwycięstwo? Czy ona może wszystkich zabić? Czy ona może kogoś ocalić? Dlaczego zabija jednych, a, a ocala drugich? To jest głęboko filozoficzny film. Persefona, która przez wiele dni tkwiła nieruchomo na tronie, skoczyła na równe nogi, jak rozpromieniona radością dziewczynka. Chciała odejść od razu. Hades zarządził, żeby zaprzężono jego posępne konie do złotego powozu. Potem tak pokierował sprawą, że znalazł się sam na sam z Persefonu we wspaniale utrzymanych podziemnych ogrodach. Kiedy się przechadzali alejkami, zerwał owoc z drzewa granatu i podał trzy pestki małżonce Persefona, już myślała o czymś innym i ziarenek nie wzięła, ale Hades nalegał na swój natarczywy sposób. Persefona wzięła więc pestki do ust w roztargnieniu ze wzburzonym sercem, bo już myślała jedynie o powrocie. Ten drobny gest Persefony, być może najbardziej brzemienny w następstwa ze wszystkich gestów, jakie zostały dokonane od czasu, kiedy Zeus połknął Fanesa i osiadł na Olimpie. Bardzo mocne słowa, bardzo y, wysoka ranga tego wydarzenia w, y, w tym świecie mitologicznym, zdaniem Roberta Calaso. Kim był Fanes? Bo... Y, wydaje mi się, że to było to poprzednie pokolenie y, bogów. Dobra, hmm. sprawdźmy ja kim jest... był Fanes. Dobra. A nie, bo ja włączę. Fanes. Fanes. Męsko-żeńskie bóstwo ze skrzydłami czczone w tradycji orfickiej. Jeden z protogenoi. Tak, tak. Wykluł się z jaja. Kto zniósł to jajo? To jajo zostało podzielone na, przez Chronosa i Anankę. No to jest, aha, pierwszy król wszechświata. Jego córką była noc. No tak, no to, to jest to takie archaiczne bóstwo archaiczny pust? no tak. No to nie wiem, czy, czy można zrównywać to mniej więcej połknięcie Fanesa przez Zeusa, tutaj z tego, co przeczytałeś, yy, można by porównywać to, yy, nie wiem, wyparcia Baala przez Boga yy, żydowskiego, wtedy jeszcze żydowskiego. Jest bardzo dużo pokrewień między, yy, nad tymi naszymi mitologiami, nie mam pojęcia, czy jest porwanie Persefony czymś o równej rangi, tak. Ja czuję, że on sugeruje, że to jest jakaś sprawa uświadomienia śmiertelności. że On tutaj tak, tak próbuje taki, coś takiego tutaj nam powiedzieć. Uświadomienia śmiertelności u, u człowieka. No może, jeżeli ona była rzeczywiście dziewczynką. Pamiętam, kiedy uświadomiłem sobie swoją śmiertelność. To rzeczywiście to było w szkole i doznałem takiego szoku. Jest, jest to, nie wiem, ty pamiętasz? Pamiętam, pamiętam, kiedy prawie mi potrącił samochód i potem się bardzo długo modliłem. No widzisz, a ja normalnie przyszedłem do szkoły, rozbierałem się w szatni z kurtki. Ja też modliłem się w szatni. O, widzisz, no. I, i po prostu tam nie dopadła taka myśl, że ja umrę. To nie wiem, to była któraś klasa podstawówki, może trzecia. Bo wcześniej no, mówiło się o śmierci. Oczywiście y, babcie umierały i tak dalej, ale, ale jakoś nie dotyczyło to mnie samego. Moment, w którym odnosimy śmiertelność do siebie samego jest rzeczywiście takim momentem wstrząsającym. I być może ten moment opisuje tutaj Kalasso. Musił je opisać. I, i być może ten moment właśnie dopadł Persefonę na skutek wąchania tego Narcyza bo narcyzma też no, przynajmniej miał tam w pojęciu greckim woń odurzającą ale tak naprawdę to wydaje mi się, że to jednak metafory agrarne są najważniejsze właśnie to odradzanie się świata nie tyle człowieka, co świata całego co oczywiście no, ponieważ czasami się zdarzają klęski nie urodzaju. być może taka klęska Dała no, początek y, całemu temu mitowi i wszystkim tym misteriom, że y, jednak bogowie, no zresztą to dzisiaj modlimy się o deszcz, prawda, czasami, albo żeby deszcz przestał padać, no modlimy się o to i no, czasami te modlitwy zostają wysłuchane, a czasami nie. Film kończy się takim obrazem, że opona traci swoją postać, jest schwytana przez szeryfa, rozerwana na strzępy przez, domyślamy się, strzelaninę i kiedy już myślimy, że zagrożenie minęło, to z tego domku, w którym doszło do tego, no właściwie zabójstwa w majestacie prawa, do tej obławy, z tego domku wyjeżdża trójkołowy rowerek na oponach i zaczyna nowy marsz i wokół niego inne opony podnoszą się z przydrożnych rowów, podnoszą się z krzaków i rozpoczynają jakiś taki dziwny, apokaliptyczny pochód. Ach, już teraz pamiętam. Wszystkie te opony zmierzają do Hollywood. Taki jest y, chyba finał. Była też scena na napisach końcowych jakaś, w której szeryf przemawia do widzów i my w tej scenie widzimy, że on przemawia do pustki, że tam nikogo nie ma że być może to wszystko mu się tylko wydawało. I to jest chyba oparte na jakimś takim wspomnieniu, które Quentin dupie opowiadał na jednym z jakichś spotkań, że po tym pierwszym swoim filmie z kiedy ten film był wyświetlany w kinach, on chciał pójść zobaczyć taką projekcję z publicznością, no i wykupił bilet i wszedł do sali, usiadł na widowni i się okazało, że jest jedynym widzem. I na cześć tego jakże przygnębiającego, absurdalnego uczucia yy, właśnie umieścił tą scenę na napisach końcowych z tym szeryfem, w, z publicznością, która być może jest tylko urojeniem. No ale publiczność morderczej opony nie jest urojeniem, ona moim zdaniem rośnie. Jeżeli po 15 latach pamiętamy wciąż o jakimś małym, tak naprawdę, no nie wiem, nieistotnym filmie, no to znaczy, że to już jest status y, tytułu kultowego. Ja, ja uważam, że mordercza opona jest otwarta na różne interpretacje, skojarzenia. Nawet nie pamiętam, jakiej marki była ta opona i z jakiego ona konkretnie była pojazdu. Czy da się to w ogóle opisać? Da się to opisać, tak? O to pytali um, zastępcy szeryfa i niestety nie mogli tego ustalić. Po to pada w dialogach. Ale ja na koniec mam takie inne pytanie natury, może bardziej filozoficznej, Mówimy dużo o absurdzie, o braku powodu z tego monologu otwierającego film, w różnych warstwach dramaturgii tego scenariusza, w języku wizualnym, etc., etc. Ja się zastanawiam, jak się ma absurd do sensu i do cykliczności tego toczenia się opony, że ona toczy się jak te cykle. Cykle potrzebują jakiegoś sensu, z drugiej strony film jest pełen śmierci. Śmierć jest absurdalna sama w sobie i y, może myśl o jej absurdzie czasami pozwala jakoś łatwiej pogodzić się z odchodzeniem. Zastanawiam się, czy ten absurd, to dada, o którym y, pani mówi, to nie jest y, jakiś sposób naradzenia sobie ze stratą. No, przypomina mi się taki film, który teraz ostatnio no, bardzo był fetowany na różnych festiwalach, również na Oscarach. Mam na myśli film Sira, y, Olivera Laxa, w którym y, no, również jest pustynia, jest pewna, pewien szereg absurdalnych śmierci, które nie mają żadnego wytłumaczenia, nie mają żadnego sensu. Oczywiście możemy mówić, że ktoś tam zginął właśnie w wyniku jakiegoś wybuchu, a ktoś spadł ze skały, ale tak naprawdę jest to film, który... Innym językiem mówi o tym samym, co mordercze opona, że to wszystko jest pozbawione sensu i że my patrząc na pewne zdarzenia nie możemy... Oczywiście możemy tworzyć łańcuch pewnych jakby zależności. Tak, ktoś umarł na raka, bo za dużo palił papierosów. Nie no jasne, tak, tak. Ale równie dobrze mógł wpaść w otwartą studzienkę kanalizacyjną i tam zginąć. Nie mówię, że cokolwiek jest lepsze od czegoś innego, ale że cały świat jest jakby niepojęty i że w tym języku komediowym, takim pór nons nonsensowym kina Quentina Dupie, świetnie to się unaocznia i jeszcze na tym filmie można się śmiać, można się na nim bawić. Nie wiem, czy ktoś się śmiał na Sira, kiedy dziecko z psem spadało ze skały, albo kiedy ktoś właśnie eksplodował na naszych oczach, ale te śmierci, które właśnie w tym filmie SIRA były pokazane w taki sposób absurdalny, że nie zostawały żadne zwłoki, że po prostu ktoś znikał nagle, prawda? Jakby taka była sytuacja pewnego wyparowania po prostu osoby, to jest coś, co... tak tak naprawdę nas dotyka, kiedy znikają osoby z naszego życia. No i jak my to inaczej postrzegamy niż jako zniknięcie nagłe? No Grecy mówili o tym w ten sposób, że piękna dziewczyna po prostu spojrzała na żółty kwiat na łące i ni stąd, ni zowąd spojrzała oko w oko, źrenicą w sam środek śmierci. Spod tej łąki wyłonił się Rydwan Hadesa i po prostu porwał ją. Na wieczność, na początku, potem po negocjacjach jednak na półwieczności. I ten ból po tej stracie, ból Demeter, dyktuje to, jak ta przyroda toczy się wokół nas. No jak ty znajdujesz jakąś harmonię pomiędzy tą swoją indywidualną śmiertelnością, a właśnie tym takim cyklem, który się toczy i toczy z nami czy bez nas? nie, nie znajduję za bardzo. Czuję się cały czas dysharmonijnie z tym. Oczywiście zapominam czasami o swojej śmiertelności, bo nie można o tym myśleć bez przerwy to chyba nawet Bolesław Prus napisał w lalce, że człowiekowi dorosłemu o śmierci myśleć nie wypada. I chyba coś takiego jest, że o śmierci się najintensywniej myśli w dzieciństwie, wczesnej młodości. Później się o niej zapomina. No a później przychodzi starość i niestety śmierć przypomina o sobie sama poprzez dolegliwości najróżniejszego rodzaju i człowiek znowu zaczyna czuć się tym organizmem. Pojęcie organizmu jest no, dość przerażające, że się nim jest. Bo jednak no tutaj zwierzęta są szczęśliwe, one sobie tego nie uświadamiają, po prostu boją się śmierci i uciekają przed nią. Uważają, że jak uciekną, to już wszystko w porządku. A my to nie uciekniemy, ale dalej wiemy, że ona na nas czeka i nie popuści. A przedmioty? Na przykład opona, która przeżyje nas wszystkich w swojej formie, taka jaka jest z ropy naftowej. Wierzone one też istnieją w naszej świadomości, pewnie inaczej niż tak fizycznie po prostu. Na przykład jak w tym roku znowu odkładałem zimowe opony na pół roku do, do piwnicy, to się z nimi żegnałem na te pół roku. No nie wiem jak to skomentować, no. to jakaś aberracja chyba dziwna. Hmm, chociaż z drugiej strony, no, yy, też pewnie rodzaj zamawiania, nie? jak to yy, się dawniej na yy, wsi zamawiało, tak trochę się czarowało, żeby, no nie wiem, te opony co nie skruszały, o to ci chodziło, czy żeby im nie było smutno, jak tak leżą. Żeby podziękować, żeby bezpiecznie wiozły, wiesz, od nagłej, niespodziewanej śmierci. A, bo, yy, bo twoja śmiertelność zaczęła od wypadku samochodowego. Odczuwasz to powiązanie śmiertelności z motoryzacją? Ja na przykład boję się jeździć samochodami osobowymi. Tutaj muszę ci powiedzieć, że nic mnie nigdy złego nie spotkało, ale jakoś uświadamiam sobie to, że najwięcej śmierci nagłych i niespodziewanych następuje na drogach i to nie w wypadkach autobusowych, tylko właśnie w zdarzeniach samochodów osobowych, tam, ciężarowych, ewentualnie. Jak mogę, tak unikam jeżdżania samochodami osobowymi, zresztą wydaje mi się, że samo wsiadanie do nich, tak jak Adorno uważał, że samochody w ogóle zmieniły pojęcie grzeczności, ponieważ trzeba zatrzaskiwać drzwiczki a prześnięcie drzwiami w domu jest czymś niegrzecznym. Natomiast w samochodzie no, nie ma innego wyjścia, trzeba trzasnąć. To y, tutaj samochód już od razu wyzwala w ludziach niegrzeczność. Ja też samo wsiadanie i wysiadanie uważam za nieco upokarzające, bo to tak jakoś trzeba kłócać, wciskać się do tego wnętrza. I zresztą raz mi się taka zdarzyła przygoda, że podczas wysiadania z samochodu Wypadł mi telefon z kieszeni kurtki i akurat wpadł do studzienki ściekowej. Wprost do Hadesu. Wprost do Hadesu właśnie. No to ile w czasie takiego letniego sezonu się teraz przewinie opon przez pana warsztat? No przez, y, dajmy na to ile? Dwa, dwa miesiące trwa ten sezon, coś takiego? Półtora miesiąca. Półtora miesiąca. Ile się przewinie tego? No średnio trzeba liczyć około setki samochodów dziennie. To dużo? Dużo. Razy cztery? No... I razy półtora miesiąca. Tak jest, bardzo dużo. To są tysiące opon? Tysiące, tysiące setki tysięcy. No, Tak to wygląda nasza robota. W kółko Super. to samo. W kółko to samo, ale czy, czy wszyscy nie robimy w kółko tego samego? No, pewnie tak, ale my dosłownie. Dziękujemy bardzo Panom za tą pracę. Jesteście jak takie jaskółki wiosenne. No, trochę musimy, tak, zgadza się. Dbamy o bezpieczeństwo na drogach. No to się, Tu jest dużo, nie? jednak mówię często robimy samochody też tak jak mobilnie gdzieś na autostradach, które stoją, które czekają na pomoc. Wiadomo, taki samochód stojący na autostradzie no to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, nie? Więc my to wszystko, że tak powiem, udrażniamy, nie? Żeby każdy mógł dojechać do, do domu szczęśliwie. To co? Zamykamy zimowy sezon, otwieramy wiosenny? Zamykamy, idziemy w stronę lata. <grych> sobie tutaj spokojnie. Do zobaczenia na jesieni.